Wibracja 23 Twój wewnętrzny ogień nie macie ogrzać, nie poparzyć. Jesteś ekscytującą, uduchowioną i pełną inspiracji i osobowością. Już wiesz, że masz większą rolę do odegrania we wszechświecie i odpowiedziałeś na to wezwanie. Wiesz już też, że w Twoim wnętrzu jaśnieje światło słońca oraz rozpoznałeś swoją boską inspirację, która nieustannie w Tobie krąży. Kiedy otrzymujesz pomysły i inspiracje, musisz wiedzieć, że wszechświat zawsze trzyma się boskich terminów. Nie ma wobec ciebie żadnych oczekiwań ani nie daje ci żadnych ograniczeń czasowych. Poruszasz się w odpowiednim tempie i musisz sobie to uświadomić. Twój wewnętrzny ogień motywuje cię, zachęca i prowadzi. Wszechświat i aniołowie pragną wspierać ciebie i twoje marzenia. Zatrzymaj się na chwilę i przyjmij tę boską pomoc. Bardzo łatwo jest dać się wciągnąć w jedno konkretne marzenie czy zadanie, skupić na nim całą swoją energię i wypalić się do cna. Co więcej, jeżeli zawsze starasz się mieć nad wszystkim kontrolę i nie potrafisz się na chwilę zatrzymać, aby z boku ocenić swoją obecną sytuację, być może takim działaniem blokujesz swoje marzenia. Twoi aniołowie światła są teraz przy tobie i pragną, abyś zapamiętał, że warto jest trzymać się swoich celów, lecz jednocześnie nie należy wkładać zbyt wiele energii w ich osiąganie, ponieważ skończy się to uczuciem pustki i wyczerpania. Wpuść pomoc wszechświata w swoje życie i zaufaj jego boskiemu tempu. Wibracja na dziś Dziś zachęcę Cię, abyś spowolnił tempo i wyszedł wszechświatło naprzeciw. Pamiętaj, że każdy cel i plan, nad którym obecnie pracujesz, spełni się w swoim własnym czasie, a nadgorliwość może Cię spowolnić, zamiast przyspieszyć zamierzone efekty. Uwierz, że zrobiłeś wszystko, co miałeś zrobić, i przekaż resztę Wszechświatu. Aniołowie chętnie przejmą ster. A Ty zostaniesz skierowany na najwyższy poziom dobroci. Wyobraź sobie sytuację, która w chwili obecnej przysparza Ci zmartwień lub wyczerpuje Cię. Uchwyć ją w dłonie. Rozłóż szeroko ręce. Unieś dłonie ku niebu i zwizualizuj sobie złocistego anioła przejmującego problem z Twoich rąk i zabierającego go ze sobą do nieba. Wypowiedz, dzisiaj przekazuję tę sytuację niebiosom. Jestem wdzięczny za otaczające mnie wsparcie. Ufam, że przemieszczam się ku mojemu większemu dobru. Wychodzę wsześ światu naprzeciw. Jestem wdzięczny za wszystkie kroki, które dotychczas poczyniłem i składam im cześć. Wszystko oddałem, a teraz zatrzymuję się, aby otrzymać. Tak zatem jest. Podziel się wibracją znajduje się w równowadze między ofiarowaniem a otrzymywaniem.